Wśród większych i mniejszych opryskiwaczy marki Krukowiak w tym roku uwagę zwraca pewna drobna innowacja, aczkolwiek bardzo użyteczna. O tym pan Mariusz Pracki powie nam w szczególe. Ja mogę zacząć tylko od tego, że nie jest to nic metalowego, ale żywica. Jest to osłona. Po co jeszcze jedna osłona w opryskiwaczu? W, wiadomo, że jak się wjeżdża opryskiwaczem w łan, wysoki łan, elementy opryskiwacza wystające mogą się zahaczać. Czasem zdarza się nawet, że zawór sterujący zostanie przestawiony poprzez zahaczenie o jakąś roślinę. Co gorsze jeszcze, jadąc po pryskanym już łanie, na wszystkich tych elementach sterujących osadza się chemia. Tą chemię potem się dotyka sterując opryskiwaczem. Dlatego też postanowiliśmy zaproponować rolnikom, którzy są tym zainteresowani, zestaw osłon do goliata. Osłony te Kryją pod sobą wszystkie elementy sterujące, czyli ten zintegrowany panel sterowania opryskiwaczem. A czyli to jest tylko do Goliata, nie do wszystkich opryskiwaczy. To jest na razie tylko do Goliata. Na te największe opryskiwacze ulicy zwracają, zwracają uwagę, że jest ten problem. Postaraliśmy się znaleźć na to rozwiązanie. Pod osłonami kryje się nowy panel. Jest wszystko sterowane z jednego zaworu. Są dwie, dwie dźwignie, które sterują wszystkimi funkcjami układu cieczowego. No, poza tym sterowaniem już w czasie wykonywania zabiegu. Czyli, czyli to jest ten tutaj. Tak, wiemy... to zawór, ta gwiazda, która za pomocą tych dźwigni ustawia się kombinacyjnie. Włącza się funkcje, czyli oprysk, płukanie, oprysk, myjkę zewnętrzną, erektor, przyłącza hydrantowe i tak wszystko sterowane z jednego zaworu. Pod zaworem jest przyłącze, jest główny filtr, jest też ukryty rozwadniacz poczny, więc to wszystko jest chronione przed chemią, czyli ani się nie osadza złanu, ani tym bardziej nie zbelek z belek po, po złożeniu. Mhm. Więc wszystko jest bezpieczniejsze, łatwiej to umyć, a dodatkowa jest ta funkcja, że się to wszystko nie haczy, nie, nie wadzi o roślinę. No ja już sobie wyobrażam, jak to by wyglądało mycie tego, gdyby nie było osłony. W tych klasycznych goliatach też jest to schowane, jeżeli te wszystkie elementy, te rurki, przewody, węże, jest schowane za elementami osłony, ale wystają to wszystkie drzwi, których się dotyka. No Tam się chemia może do środka też dostaje, ale w mniejszym stopniu, ale za to człowiek narażony jest na kontakt z tą chemią bezpośrednio. No ale do, do czyszczenia tych zaworów to jednak nie sądzę, żeby komukolwiek się chciało dołożyć szczególnej staranności. No niestety z tym różnie bywa, Zresztą tak zasadniczo można poznać, po opryskiwaczu, czy ktoś się do tego przykłada, czy nie. E, opryskiwacze, które są jakby dbane, dopieszczane, czyli po każdym zabiegu myte, wszelkie e, uszkodzenia, powłoki e, lakierczej jest uzupełnione. E, te opryskiwacze służą długie lata. Nie ma problemu z tym, że, jak to się mówi kolokwialnie, belka przegniła. E, natomiast, jeżeli się opryskiwacze nie czyści, nie, nie myje, to wżery e, i Szkodzenia chemiczne potrafią się pojawić nawet na aluminium, więc tutaj na chemię nie ma mocy. A no właśnie, jeśli chodzi o aluminium, bo przecież aluminium jednak no, też cierpi. Inne elementy metalowe, gumowe również cierpią od różnych środków chemicznych. Jakie najlepiej dodawać dodatki do mycia, obryskiwacza, płukania, różnych jego elementów, żeby w jak najlepszym stanie zachować poszczególne podzespoły? Tak naprawdę wystarczy... Już wystarczy sama woda, jeżeli jest dobrze wymyty myjką ciśnieniową opryskiwacz, to już jest połowa sukcesu. E, oczywiście jak najbardziej są na rynku dostępne różnego rodzaju środki, e, piany aktywne, nawet specjalistyczne do opryskiwaczy. E, one nie tylko służą do mycia opryskiwacza z zewnątrz, ale także są to e, środki, które e, wlane do cieczy w zbiorniku potrafią rozpuścić zanieczyszczenia, które się osadzają, te osady z chemii, e, różnego rodzaju elementach plastikowych, armatury w wężach gumowych, załomach węży wiadomo, że wtedy trzeba zdjąć filtry i tak dalej, ale po, po takim czyszczeniu naprawdę żeby tak powiem, odzyskuje pełnosprawność i, i, i drugie życie. Czyli warto te dodatki stosować? Warto, zwłaszcza jeżeli się stosuje środki, które zwiększają przyczepność chemii. Czyli te wszystkie tak zwane przylepce, które po kilku godzinach osadzają się. Zwłaszcza jeżeli na przykład zabieg został przerwany. Często się zdarza tak, że przy 6 tysiącach litrów, nawet mniejszych, ta ilość cieczy wystarcza na dość długi zabieg. Zmieni się pogoda, robi się problem. Ta chemia się osadza, te przylepce gęstnieją i tak naprawdę we wężach, we, we filtrach robi się jedna wielka galareta. Żeby to usunąć nie da się tego wypłukać, trzeba stosować te rozpuszczalniki, które są dostępne praktycznie w każdym dobrym sklepie z środkami do ochrony roślin, ale także w różnych rodzaju sklepach z częściami do maszyn rolniczych. A wspomnijmy jeszcze poniekąd mój ulubiony opryskiwacz Notos. Opryskiwacz, który wprawdzie jest polowy, ale nie ma belki polowej, bo jest... No... Pewną przeróbką powiedzmy opryskiwacza sadowniczego, tak ogólnie sprawę ujmując, jest to nowość, jest to innowacyjny produkt, szczególnie do kukurydzy. A jak rolnicy reagują na ten produkt? W końcu już około roku jest dostępny na rynku. Jakie do... zdanie rynku? Dokładnie rok temu pokazaliśmy go jako taki pierwszy prototyp w Kielcach. Teraz już pokazujemy jako pełnowartościowy produkt sprzedało się tego kilka sztuk z rolnicy, którzy odważyli się zainwestować, bo tak naprawdę tutaj raczej, raczej, raczej chodzi o odwagę w spróbowaniu są z tego zadowoleni nie trzeba pryskać całego pola kukurydzy wystarczy tak naprawdę opryskać w właściwym momencie tylko brzegi i ten opryskiwacz do tego w zupełności wystarcza mamy też klienta, który wziął ten opryskiwacz do zwalczania różnego rodzaju owadów na nieużytkach więc tutaj, żeby, żeby zwalczać myszki komary jest to jak najbardziej przyjęło się, myślę, że jeszcze z rok czasu, aż ta fama się rozejdzie po, po, po rynku i, i rolnicy uwierzą, że to może, może się sprawdzić. Do komputerów przyzwyczajali się 10 lat, więc myślimy, że do notosza przyzwyczajają się dużo szybciej. No Tak ramowo kalkulowałem sobie, że żeby wjechać wysoką w wysoką kukurydzę, to jednak byłby potrzebny dosyć duży odpryskiwacz, przede wszystkim samojezdny, więc Notos, no, trzeba zmienić oczywiście swoje przyzwyczajenia, ale Notos wychodzi cenowo bardzo korzystnie, bo to nie jest w ogóle droga maszyna. Notos jest ponad 10 razy tańszy od najtańszego odpryskiwacza samobieżnego. Więc tutaj na targach rozmawialiśmy z rolnikiem, który wyliczył, że teoretycznie po jednym roku no to musi się zwrócić. Więc tutaj nie, nie wymaga to potężnej inwestycji, a może, że tak powiem, uratować plantację i kurydę.